Słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, warning number. The słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, słowce, the słowce, słowce, słowce, Patrycja długoń witam serdecznie i zapraszam na dalszą część rozmowy z muzykiem reggae o imieniu Falasza. W poprzednim odcinku Falasza opowiadał o pierwszym utworze, który napisał będąc jeszcze w szkole. Był to protest przeciwko historii, której uczą w naszej szkole. Jest ona nieprawdziwa. Bo kiedy sam zaczniesz ją badać, widzisz wiele różnic między tym, czego Cię uczą, a tym, co naprawdę się wydarzyło. Weźmy na przykład Kolumba. Tak naprawdę niczego nie odkrył, bo gdziekolwiek docierał, spotykał tam tubylców. Jeżeli coś odkrywasz, musisz być pierwszy. To były właśnie sprawy, które nas zajmowały w szkole. Również zgłębianie wiary Rasta. Nie było nam łatwo W szkole byliśmy jak czarne owce Nawet nauczyciele patrzyli na nas inaczej Więc uczyliśmy się bardzo dobrze Żeby nie mieli się za co do nas przyczepić Może to im się nie podobało Ale nie mogli nas wyrzucić Understand what fire is all about So they go on stereotyping Running of them dirty mouth When them see Rasta Them say Rasta gone the wrong way When them see I Them say we gone astray We say fire, fire, fire Gonna burn them down Fire, fire It's burning down on Babylon Fire, fire up fire Burn them Fire, fire oh, Well, well Kolonizacja zostawia w głowach trwały ślad. Nigdy nie uczyli nas takich rzeczy jak miłość do samego siebie. My mówili o wspaniałej historii naszych przodków. Wmawiali nam, że jesteśmy po prostu niewolnikami bez żadnej przeszłości. Oczywiście to zupełnie nieprawda. Bo kiedy spojrzysz, co działo się na przykład 4000 lat przed naszą erą, to widzisz, że w Afryce mieliśmy dynastie. Wspaniałą architekturę, systemy nawadniania. Wszystko to już wtedy. A starożytny Egipt jest tego końcem, i punktem szczytowym cywilizacji, która miała swój początek w środkowej Afryce. Więc w tym świetle. Cywilizacja zachodnia jest bardzo młoda A przepisuje sobie prawo do bycia jedyną właściwą nie jest to dobry punkt startowy. Mieszkańcy Karaibów powinni spoglądać bardziej w przeszłość, dowiedzieć się więcej o historii niewolnictwa, bo mamy tendencję do zapominania, co tak naprawdę się wydarzyło i jaki to ma wpływ na wyspy. Jako mieszkańcy wyspy skolonizowanej przez supermocarstwa musimy poznać samych siebie, bo nie uczą nas tego w szkole. The people then um, is like they need to know the interestkami. You know? Most kulturową. of their their ancestry and the accomplishment of what their ancestors did. They don't it don't interest them, some of themselves so they don't interest them. And I think colonialism, not I think it does. I właśnie kolonizacja jest w dużej mierze tego przyczyną. Bo to oni, kolonizatorzy, zajmują się edukacją. Na San Martin system edukacyjny pochodzi z Francji oraz Holandii, na Jamajce z Wielkiej Brytanii. I tak wyliczać można by wszystkie karaibskie wyspy. Czasem pozostawił po sobie wiele blizn stereotyp czarnego człowieka który nie posiada wystarczających kwalifikacji w danej dziedzinie tylko dlatego, że jest czarny myślę, że nie jest mądry bo jest czarny. ten stygmat jest cały czas obecny choć nie tak jest kiedyś. myślę, że rozwiązanie tego problemu jest w ludziach wszyscy mieszkańcy Karaibów muszą znów nawiązać ze sobą kontakt bo straciliśmy wszystko Naszą kulturę, imiona. Powinienem mieć afrykańskie imię, bo pochodzę z Afryki. Ale takie rzeczy nie są dla nas już ważne. Kolonizatorów nie można jednak obraczać winą za wszystko. Ludzie powinni sami zdobyć koczyną im biedzę. Bo jeśli znasz siebie, łatwiej dać Ci krok naprzód. Jeśli myślą, że jesteś taki joget, i to masz ze sobą historię, która temu zaprzecza. A jeśli nie znasz swojej historii, wierzysz w to, co o Tobie mówią. Dobrze więc znać siebie. W dzisiejszym świecie nie jest to jednak łatwe zadanie, bo wszystko zmierza ku temu, byś nie miał kontaktu z samym sobą. Bo wtedy łatwo Cię kontrolować. A jeśli masz w sobie fundamenty, ustalone zasady, moralność, nie robisz głupich rzeczy. Postępujesz zgodnie z logiką, faktami, rzeczywistością. The earth heaven is in Africa. What was in the dark is in the light today And with the knowledge of your history You got a brighter future And for the people who reject the past They go and them future The African civilization precedes our nations Glory to the blessing of light that flow tonight Trójka dzieci. Dwóch chłopców, jedną dziewczynkę. Jedna ma 8 lat, drugie pięć. Najmłodszy roczek. Bardzo je kocham. Posiadanie dzieci to życiowe doświadczenie, które pozwala ci zrozumieć twoje własne życie. Bo to sposób, w jaki ty sam przyszedłeś na świat. Na pierwszym planie zawsze są dzieci, cokolwiek yeah, by nie się nie działo. Jeżeli możesz zaoszczędzić jakieś pieniądze, odkładasz je najpierw na dzieci. To dobre doświadczenie, bo w zasadzie czujesz, że dla nich żyjesz. Bo nic się nie dzieje bez patrzenia przez ich pryzmat. Trzyma to człowieka w ryzach, jeśli być rodzicem. You know? Keep you in line, man. Gdy masz dzieci, you 10 laty do się zastanowisz co Więc to dobre doświadczenie dla człowieka. So a Stworzyć nową istotę. To make a human? <laughs> Poza tym to przecież magia. Your mama. You're always in my memory. So left and gone away. the grandchildren they miss you today. They're so sad you left and gone away. the grandchildren that miss you today. Misha, Mikael, Tishana, Chilane, the goose come out, Who's our ray? Hey, yeah, hey, yeah, yeah. Gregory. Greg, Więcej znajdziesz na www.ekofon.blogspot.com